Ochrona zbóż przed patogenami to jest temat dosyć szeroki, ale jeszcze szerszym tematem jest diagnoza tego wszystkiego, co czycha w łanie. Na ten temat mówiła na Pomorskim Forum Nasiennym pani dr Marta Adamszel z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wspomniała Pani podczas swojego wykładu, że mm, szczególnie w sytuacji, gdy uprawiamy dużo zbóż, gdzie przychodzą zboża po zbożach, tak? czyli nie do końca tak, jak być powinno, bez tego płodozmianu prawidłowego, nie mamy prawa odpuszczać sobie żadnych zabiegów ochrony roślin. A ja zapytam odwrotnie, a jeśli stosujemy właśnie zróżnicowany płodozmian, jeśli te zboża nie idą po sobie, no trafiają na pole, raz na powiedzmy, 3-4 lata. To co, możemy sobie wtedy odpuścić czy nie? Wtedy jest mniejsze zagrożenie ze strony patogenów, które będą zdeponowane w glebie na resztkach pożniwnych. Natomiast jest część mikroorganizmów, które mają bardzo szerokie spektrum żywicieli i będą występowały i na rzepaku, i na bobowatych, i na zbożach. I nie? na warzywach również, więc do takich należy np. Na sprawca szarej pleśni, grzyby rodzaju fuzarium, więc tutaj trzeba prowadzić ten monitoring regularny lub korzystać z narzędzi wsparcia takiego monitoringu systematycznego, który jest publikowany na stronach internetowych chociażby, żeby takie potencjalne zagrożenie zdrowotności roślin uprawnych określić. Część patogenów nie zawodzi, tak jest z mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, on występuje zawsze, mączniak był, jest i będzie, dlatego wymykanie się czy niezastosowanie zabiegu ochrony roślin, chemicznego zabiegu y, może skutkować y, bardzo dużymi stratami w plonie, nawet jeśli prowadzimy płodozmian. Ważna jest interakcja na przykład z chwastami. Jeśli chwasty to trawy, to mączniak z tych traw wejdzie na zboża. Więc tutaj jest dużo interakcji w tym agroekosystemie, na które trzeba zwracać uwagę, ale przy płodozmianie zdecydowanie niższe zagrożenie patogenami, aniżeli przy braku takiego zmianowania. No ale poszliśmy sobie na pole, robimy lustrację średnio tak raz na tydzień, choć Pani proponuje robić ją częściej. No i plantacja wygląda czysto, no tak naprawdę żadnych objawów nie obserwujemy. Jest marzec, tak no, tak się zastanawia człowiek, pryskać, nie pryskać, no w sumie niczego nie widać, no to co, pryskać profilaktycznie, trzymać się progów szkodliwości, no ale jeśli nic nie ma, no to co? Przykładem, który nie wpisuje się zupełnie w integrowaną ochronę i produkcję roślin jest grzyb, który wywołuje septoriozę paskowaną. Od momentu infekcji do pojawienia się objawów może upłynąć 14 do 21 dni. Bardzo dużo. I to jest bardzo dużo, wtedy pozwalamy tym mikroorganizmom, które są pasożytami, rozwijać się w roślinach i to jest taki moment niebezpieczny niewykonania zabiegu. Natomiast jeśli odmiana jest dobrana Optymalnie, to znaczy ona ma wysoką odporność na wybrane patogeny. I rzeczywiście nie obserwujemy tych groźnych patogenów, które zabierają nam duży odsetek plonu. Możemy ograniczyć te zabiegi. Ogranicy, Możemy pominąć. Sobie. Nie jestem w stanie zalecić rolnikom odpuszczenia zabiegu T1, dlatego że zabieg w tej pierwszej wiosennej fazie rozwojowej, ruszenia wegetacji, zwykle chroni przed tym, czego nie widać. My jeszcze nie mamy podstawy źdźbła, a chronimy w tym zabiegu głównie kształtującą się dopiero podstawę źdźbła. Czyli to, co byśmy mogli ewentualnie zauważyć podczas lustracji w marcu, tak? na przykład w końcu marca, to tego i tak i tak nie mamy szans zauważyć, możemy, w związku z tym i tak pyskać trzeba. Możemy zauważyć drobną plamę, która nie jest objawem typowym i specyficznym, i nie rozpoznać patogena, który za 4 tygodnie spowoduje wyleganie całego łanu. A późniejsze zabiegi, kierować się obserwacją, no, jeśli jest czysto, to można zrezygnować? Jeśli dobór odmiany z, z wysoką odpornością na patogeny pozwolił na to, że one nie wkraczają na liść flagowy i podflagowy, można zrezygnować z zabiegu T2. Wtedy być skupionym na okres kwitnienia, czy nawet tuż przed, aby chronić kłos, ponieważ fuzarioza kłosów często jest następstwem zarodników niesionych podczas kwitnienia z prądami powietrza. Same pilniki odżywiają niejako na początku grzyb, bo są bogate w cukry, więc za chwilę widzimy, jeśli nie był chroniony liść flagowy, to widzimy objawy na kłosie. Więc wtedy raczej sugestia do T3, wczesnego zabiegu T3. Czyli tak właściwie to chyba lustrować by trzeba było nie tylko swoje pole, ale też trochę pole sąsiada, trochę z okolicy, bo skoro to się może w ten sposób roznosić, a mielibyśmy potem co na sąsiada się obrazić i z nim do końca życia nie gadać, to może lepiej pogadać zawczasu. Ważny jest przepływ informacji, bo... Grzyby rozprzestrzeniają się z prądami powietrza na odległości znaczne. To, to są znaczy setki jakie? metrów, czasem są to kilometry. Sprawca rdzy żółtej przemieszcza się nawet międzykontynentalnie. Więc tutaj takie badania były prowadzone i detekcja molekularna wykazuje, że na przykład szczepy notowane w Azji również występują u nas. I sekwencjonowanie materiału genetycznego potwierdza występowanie takich objawów tego samego szczepu na naszych uprawach, więc tutaj ważna jest wymiana poglądów, wymiana choćby informacji, jaki dobór odmian zastosował sąsiad. Widać to w ubiegłym sezonie było na kukurydzy, kiedy średnio podatne odmiany jeśli chodzi o głównie guzowatą kukurydzy, wykazywały objawy chorób, ponieważ sąsiadowały z plantacjami w ogóle nieodpornymi i na nich było bardzo dużo teliospor, które rozprzestrzeniały się z owadami i prądami powietrza na sąsiednie plantacje. I ostatnia sprawa, przy takim przebiegu zimy, jaki dotąd mieliśmy, no i prognozach na wiosnę, że raczej nie będzie aż tak strasznie sucha, tylko raczej Trochę będzie padało, chociaż ma nie być szczególnie ciepła. No, tak, takimi dysponujemy mhm. na dzisiaj prognozami, chociaż czy się sprawdzą, to Bóg jeden raczy wiedzieć. Przy takich prognozach, przy takim jakby stanie faktycznym, który już nastąpił, jak Pani by prognozowała, czy można pokusić się o taką prognozę, które choroby będą w większym nasileniu, a które będą występowały w mniejszym, a których być może nie będzie wcale? Niestety doszło do infekcji jesiennych w zbożach. Tu głównie myślę o mączniaku, prawdziwym zbóż i traw, rdzy brunatnej, której moglibyśmy się spodziewać dopiero w momencie strzelania w źdźbło, czy też były obecne mszyce, ploniarki. Owady również przenoszą wiele patogenów i dlatego sądzę, że przy dostępie wody a to jest taki czynnik limitujący mm. występowanie grzybów, możemy mieć problem z nasileniem wiosną chorób zbóż. Raczej przewiduję, że ani mróz, ani okrywa śnieżna w tej chwili nie spowolniły rozwoju mikroorganizmów patogenicznych na zbożach.